księgi lud, drugi rozdział od wiersza 11. -tryby. A opowiedział jej mówiąc, odpowiedział jej mówiąc, powiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją kościołą, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech Cię nadgrozi Pan swój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana Boga izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. A ona rzekła, łaskawy jesteś dla mnie Pani mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przymówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną swojej służebnicy. Pożegł posiłku, rzekł do niej Boaz. Podejdź tutaj i jedz z tego chleba, i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do rzeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się do syta, i jeszcze jej zostało. A gdy powstała, by zbierać, nakazał była swoim sługom mówiąc, niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i opuszczajcie je. Niech je zbiera, niech je sobie zbiera i nie stofujcie jej. Zbierała więc na polu aż do wieczora. Potem wymociła to co zebrała, a było tego koło Efy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie poszła do miasta, a teściowa, teściowa zobaczyła to co zbierała. Potem wyjęła jeszcze to co jej pozostało i z posiłku i dała jej. A jej teściowa rzekła do niej Gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś, niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na Ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała i rzekła, ten Boż, u którego pracowałem dzisiaj, nazywa się Boaz. Bóg, który okazuje łaskę, to okazuje ją całkowicie. I też widzimy tutaj y, serce błaza, które, które widzimy, że nie szczędził ród nic. On to po prostu y, dał jej i jeszcze po prostu chciał jeszcze więcej dać. Także tutaj w tym widzimy w tym rytku Sława Bożego, że y, ród przychodząc na to pole, oczywiście nie miała można powiedzieć, wszystkiego wkładane do kieszeni, ale sama można powiedzieć, to na to pracowała. Ale jeżeli chodzi o y, tą życzliwość, która w ogóle nie była jakby dla niej y, przewidziana, y, to po prostu y, to miała tego aż na pomiarę. I dlatego właśnie y, ciągle to porównujemy po prostu do zbawienia, do zbawienia y, przez Boga, który właśnie w ofierze swego własnego syna, ofiaruje nam tak wiele, że nie tylko mamy co jeść, ale mamy po prostu niebo otwarte dla nas. I to jest, może powiedzieć, tutaj też, jak żeśmy też i wcześniej zauważyli o Rut, że ona się nawróciła, że ona po prostu wybrała tego Boga Izraelskiego, że mówiła do swojej teściowej Twój Bóg, mój Bóg. I kiedy człowiek nawraca się, to po prostu nie wie, że Bóg jest tak wielce łaskawy, jak na początku. I widzimy, że tutaj dla niej otwiera się znowu, można powiedzieć, następny etap w jej życiu, że zauważa, że po prostu, że Bóg Izraelski, Bóg Wszechmogący jest łaskawy i że nie ma u Niego, można powiedzieć, tylko troszeczkę, ale po prostu jest mm -hmm. pełna łaska. Myślę, że i my, żeśmy to doświadczyli od naszego Boga, Że po prostu, że On y, nie tylko dał nam, może powiedzieć, wejście do nieba, ale że On po prostu da nam jeszcze więcej, dlatego, że y, też jak nam jest napisane, będziemy to, można powiedzieć, wszystko oglądali z chwały, Po Wreszty wiersz nam mówi, niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do któregoś przyszłeś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Widzimy w tym urywku Słowa Bożego, że właśnie, że pełna Twoja odpłata. Pan Jezus mówił do uczni aby radość wasza była pełna czy zupełna widzimy w tym, że pokój radość całkowite usprawiedliwienie i całkowite można powiedzieć zmiana serca naszego niech będzie pełna twoja odpłata Bóg, który coś daje to właśnie jest Bogiem, który nie wylicza. Bądźmy też i y, takimi, którzy umią właśnie w taki sposób postępować. Jakże nam wiele tego, do tego brakuje i y, Boaz jest tu wspaniałym przykładem właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, który właśnie y, uzdrawiał, ale też przebaczał, tak jak na przykład tej grzesznicy w domu Szymona i Powiedział idź w pokoju, wiara twoja zbawiła cię. Tak. To jest po prostu łaska. Zbawiona. Człowiek, który jest zbawiony, to myślę, że powinien sobie ciągle to przypominać. Jestem zbawiony. Ona, kiedy, kiedy wracała, kiedy przyszła na to pole, a później, kiedy wracała, też na pewno doświadczyła tej radości, poszła, otrzymała wiele i jeszcze więcej. Łaskawy jesteś dla mnie. Spytamy w jednej pieśni, co mamy, czym staliśmy, się znajduje w Tobie źródło sfer. Albo jak mówi Dawid w pewnym miejscu, czym jestem ja i czym mój dom, że mnie doprowadziłeś aż do domu. Możemy przypomnieć sobie, kim byliśmy, a kim staliśmy się, czy też co Bóg nam włożył nasze ręce i e, możemy być rzeczywiście e, wdzięczni i e, właściwie podziwiać Boga, że e, tak nas obdarował kiedy w ogóle na to nie zasługujemy. E, tutaj mówi e, Rut nie mogę się nawet równać z żadną z swoich służebnic. Kiedy się jedna siostra powiedziała, że kiedy pierwszy raz w życiu przyszła na chrześcijańskie zebranie, to wtedy Zobaczyła te kobiety dostojnie ubrane, z e, nakryciami głowy i stwierdziła, jak to w ogóle nie pasuje. One wszystkie takie święte. Znowu innym razem e, młoda siostra, e, akurat wtedy była w Bieruszowie, mówiła, też była pierwszy raz na zgromadzeniu e, i tak się złożyło, że miała e, umalowane paznokcie. W czasie zgromadzenia tak jakoś na to zwrócił uwagę, że żadna inna nie miała i zaczęła te ręce gdzieś chować. I potem mówi do mnie, że żadna nie miała umalowanych paznokci. Nie, nie wiedziałam co z, nim zrobić. z nimi zrobić. Ja nie wiedziałam że to nie pasuje. Tak jakby się usprawiedliwiała. Ale do czego zmierzam, że to powinno też być wyczuwalne że my jesteśmy przed obliczem Pana. Ta świętość powinna dać się też zauważyć, czy odczuć i jak widzimy, e, tak się zdarza. I tak też Łuk to e, przeżyła. Nie mogę się nawet równać z żadną z swoich służebnic. E, moralność w Moabie była e, bardzo słaba. Natomiast kobiety w Izraelu to były dziewice, czy też te dziewczęta. A więc to, to można było zauważyć. Dalej czytamy coś, co znowu już wykracza ponad to, co wedle prawa bołas powinien robić, to on mówi do niej "Podejść tutaj. Jedz z tego chleba i ma swoją trąbkę w polewce tego zakon nie wymagał. Ale on miał to serce dla niej. I tak osobiście myślę, że to raczej chodzi o jego pobożność niż to, że myślał o niej jako o swojej przyszłej żonie. Raczej to było jego po prostu serce ze względu na to, że ona przyszła do Boga Izraela. I... W taki sposób ją wyróżnił, że i mogła ten chleb maczać tam, gdzie wszyscy w tej polewce i jeszcze on osobiście je podawał prażone ziarno, więc wyróżnił ją. Tutaj mogła się czuć, że to aż za dużo. Ta polewka to jest, w innym tłumaczeniu chodzi o mówi, taki sos podstawowy. zresztą chyba polewka jest na occie, jeszcze się nie mylę, tak? Jest składnik. I ten ocet w Biblii zwykle wskazuje na cierpienia, tak jak to mamy w psalmie 69, w pragnieniu moim na mnie ocet. Również mamy to prażone ziarno. Jak czytaliśmy już na początku rozważania tej księgi, to trzecie Młodzieżowej, 23 rozdział, 14 wiersz. Tam jest taki przepis, że zanim się złoży tę ofiarę z pierwotnym dla Pana, to nie wolno tego ziarna prażyć i zjadać. Możemy sądzić, że to mogło już być po, jeśli taka rzecz miała miejsce w tym momencie. I to ziarno już było prażone, i je jedli. W Ewangelii Jana, 12 rozdział: Pan Jezus równuje swoje życie w tym ciele do ziarna. Może ja przeczytam to, że to się lepiej utrwaliło. Jan, 12 rozdział. 24 wiesz, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydarzy. I to y, mówił o y, swoim własnym y, życiu. Mm. Ci Grecy mogli chcieć go y, uratować przed nadchodzącym y, ewidentnie wyrokiem, Natomiast on mówi wyraźnie, że to ziarno y, musi paść do ziemi i oburzeć, co staje na śmierć. Y, to z drugiej strony możemy zajrzeć jeszcze do y, trzeciej Mojżeszowej, y, rozdział drugi. To znowu smażenie i gotowanie, też wspomniane. Drugi rozdział, piąty wiersz, trzecia Mojżeszowa, strona 112 a jeżeli Twoją ofiarą ma być ofiara z pokarmów smażonych na patelni, itd. i tak dalej. Siódmy wiersz, jeżeli Twoją ofiarą ma być ofiara z pokarmów gotowanych w rondlu, wiemy to, że te ofiary smażone, gotowane wskazują na cierpienia Pana Jezusa. Dlatego też mamy tutaj takie podwójne świadectwo tego, że ten wiersz Poza tym najprostszym wyjaśnieniem, że po prostu była zaproszona na posiłek do, przez właściciela Pola, to poza tym widzimy, że e, Panie zdaje nam i dzisiaj, mam na myśli w tych czasach, e, możliwość zasiadania razem z Nim i przeżywania Jego śmierci. I to robimy każdego pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę mając przed oczyma symbole chleba i wina, które mówią nam o cierpieniach i o śmierci Pana Jezusa. A więc, mówiąc ogólnie, ten werset też wskazuje nam na łamanie chleba, że wszyscy siedzą, i i sam Boas, i taruta. I właśnie jest i ta polepka i trażono ziarno. My to także możemy przeżywać i to zapewne coraz głębiej. Wspomniał o tym, że jest to wskazanie na kołanie chleba. To słowo, które tutaj jest napisane. Podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją krągkę w polewce. Możemy przeczytać słowo, Bo, słowo Boże, które jest napisane przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian. W XI rozdziale, niechże więc, człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Słowo Boże wskazuje nam, abyśmy to czynili i może dzieci nie odkładali tego, bo przecież Pan Jezus chce, skoro On tutaj zaprosił ród do może, tego wspólnego posiłku i do tego może wiedzieć powiedzmy tak, po naszemu dzisiaj łamania chleba to dzisiaj Pan Jezus tak samo zaprasza wszystkich wierzących do tego, aby właśnie to czynili i jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. Czy są jakieś, może powiedzieć, do tego yy, przeciwności, czy po prostu czy są jakieś przeszkody, czy tylko nasze serca są po prostu, może powiedzieć, przeciwne temu, aby tego nie czynić. Yy, ród skorzystała z tego i przyszła i jadła z tego i maczała w polewce i jeszcze z tego, może powiedzieć, prażonego ziarna, które też... Yy, możemy powiedzieć, wskazuje na to, na to życie Pana Jezusa, które właśnie On tutaj y, toczył na tej ziemi. To znaczy, że to prażone ziarno y, to jest, może powiedzieć, to, y, każdy jeden dzień y, życia naszego Pana, które właśnie, bo wiemy, że, y, że prażone ziarno po prostu jest ziarnem, które jest, y, jakby mówić, do 100 stopni. Y, bo chleb na przykład jest y, pieczony w w wyższej temperaturze. A prażone ziarno jest do 100 stopni, co wskazuje na, można powiedzieć, na to życie, które Pan Jezu tutaj chodzi po tej ziemi, ale też i ze, ze, ze względu na tych ludzi doświadcza po prostu różnych trudności i przeciwności i cierpienia. I to prażone właśnie ziarno tutaj wskazuje na to. I w tym samym widać Widać właśnie w tym rozdziale, że y, naprawdę chodzi tutaj o łamanie chleba i o można powiedzieć, zajmowanie się życiem, y, można powiedzieć, y, śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie y, ta y, młoda wierząca niewiasta, Rut, ona właśnie y, przyszła do tego i z tego jadła i z tego piła, czy maczała. Jeszcze chciałbym wspomnieć jedną rzecz, która jest w księdze Jozu'ego na początku. Piąty rozdział księgi Jozu'ego, jedenasty wiersz, nam mówi... Na po święcie paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu. A gdy jedli z płodów ziemi, rano, rano ustała manna. Widzimy właśnie, że kiedy zaczął lud izraelski jeść z tych płodów tej ziemi, tej, można powiedzieć, ziemi Kanaan, to wtedy ustała manna. Na pustyni oni jedli tylko mannę. Ale tutaj właśnie Już y, jakby Następną rzeczą Która, y, która jest y, może Wskazaniem na Śmierć Czy na, może na życie I na y, Śmierć Chrystusa Oni następną rzecz jedli Z nami kochani jest troszeczkę inaczej Bo my po prostu y, Korzystamy Z tych wszystkich posiłków razem Wziąwszy w jednym miejscu Zajmujemy się może wiedzieć życiem Pana Jezusa, śmiercią Jego, i zajmujemy się tak samo ludzi Jego zmartwychwstaniem. Widzimy, że y, każda, może powiedzieć, z tych ofiar, które są w Starym Testamencie y, wskazane, my po prostu zajmujemy się wszystkimi ofiarami na nas. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że mamy y, nowe życie. Izrael był na pustyni, zaś był w Kanaanie, i po prostu On nigdy nie był tak, jak my. W, taki, w takiej sytuacji, żeby być naraz w każdym miejscu. My jesteśmy. Dlatego, że chociaż naszymi nogami dotykamy do ziemi, to mimo to, że tutaj na tej ziemi opowiadamy śmierć Chrystusa, ale nasze życie jest w niebie. I y, to tutaj też właśnie w tym wierszu widać. Y, Pan Jezus chciał, żebyśmy sobie przypominali Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie, i tą jedną rzecz, kochani, On tylko w Nowym Testamencie powiedział czyńcie to na pamiątkę moją. Nie powiedział, żebyśmy pamiętali o Jego urodzinach, o Jego, może powiedzieć, yy, śmierci, jako w dniu, żebyśmy to czynili, o Jego w itd. i tak ale powiedział, żebyśmy po prostu to czynili na pamiątkę Jego śmierci. To jedna rzecz. I to właśnie Słowo Boże wskazuje nam na wielu miejscach, abyśmy to czynili w niedzielę. Pierwszego dnia po zabacie i yy, nie tylko mamy się zbierać do jakiegoś tam celu, ale do konkretnego celu, to znaczy, abyśmy łamali chleb i pili z kielicha i to mamy czynić, właśnie tak jak nam mówi pierwszy list do Koryntian, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niech tak wie z chleba tego i z kielicha tego pije. że jeszcze jedną rzecz tu możemy zauważyć. Jakby my się zgromadzamy do imienia Pana Jezusa i że wiemy o tym, że Pan Jezus jest tutaj pośród nas. Tak samo tutaj właśnie w tym, w tym urywku Słowa Bożego, w tym wierszu 14, Boaz po prostu jej podawał. Boas był po prostu obecny przy tym posiłku. I tak samo i my możemy odczuwać obecność naszego Zbawiciela pośród nas. I że On sam osobiście po prostu jest i podaje nam, abyśmy z tego chleba jedli i z tego kielicha pili. To znowu jest następną radością, że Pan Jezus po prostu chce, abyśmy właśnie to czynili. Tak jak uczniowie kiedyś yy, Pan Jezus im podał i mówił jedźcie z tego wszyscy i pijcie z tego wszyscy, wszyscy. To po prostu On im podawał. Tak i my jesteśmy w obecności i może powiedzieć w społeczności z Panem Jezusem i On po prostu nam podaje to. I też musimy podchodzić do tego właśnie tak bardzo godny i święty sposób. Ale nie aż, żeby to się nie stało znowu jakimś rytuałem i żeby ktoś nie uważał, że po prostu, że ja do tego nie pasuję albo jestem niegodny. My wszyscy jesteśmy niegodni, aby wziąć i jeść z tego chleba i z tego kielicha pić. Ale mimo to, że, bo dlatego, że Pan Jezus po prostu sam nam to daje, to nie możemy powiedzieć, ja nie chcę. Ja nie pasuję. Nie. Rut Wzięła z tego i jadła z tego. Niech ten przykład po prostu pokaże nam, że ona przyszła z Moabu i skorzystała z tej wielkiej łaski, że sam Boaz po prostu ją poczęstował i ona z tego jadła. I tak samo my chcielimy zaproszenie od Pana Jezusa przyjąć i z tego korzystać. pracowała, ale przecież nie można pracować od rana do wieczora bez przerwy. i Pracodawca wołał ją na przerwę. Też mamy takie zdanie z Ewangelii Marka, szósty rozdział. Szósty rozdział, 30-31 wiersz. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekli, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili, odchodzili było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Podjechali więc w Łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Widzimy, że ten odpoczynek trochę się nie udał później, ale chodzi o to, że tak jak w normalnej pracy potrzeba mieć przerwę. Tak samo i w pracy, jeśli chcemy coś robić dla Boga, dla Pana, czujemy jakieś wezwanie wewnętrzne, że coś trzeba robić, to też nie jest tak, że jesteśmy takimi niewolnikami tej pracy. Potrzebny jest też czas odpoczynku. I Pan o tym wie że my także potrafimy się wypalić, czy zmęczyć, czy w jakiś sposób się zużyć i potrzebujemy zwyczajnie się naładować, czy zregenerować. To jest normalna rzecz. I nawet w służbie dla Pana też taka rzecz istnieje, dlatego jest to normalne, że Nawet ci, którzy pracują, czy może dużo pracują, co jakiś czas robią sobie przerwy, a może Pan sam tak sprawia, że mają te przerwy, żeby nabrać sił. Widzimy, że tutaj ona po prostu była z błazy. I to jest błogosławione. Dla nas też, oprócz tego, że robimy coś dla Pana, dobrze jest po prostu być z Panem. Jest taki czas kiedy jesteśmy tylko z Panem, kiedy możemy do Niego mówić, czy też czytać, kiedy możemy coś przemyśleć w Jego obecności. To jest błogosławione, to jest potrzebne. Nawet apostoł Paweł, widzimy taki moment w dziejach apostolskich, że 20 kilometrów postanowił, zarządził, że pójdzie sam pieszo. I jego pomocnicy po prostu osobno. Przypłynęli, a On szedł na piechotę, chciał być sam. Możemy rozumieć po prostu z Panem. I to, to jest niezbędne w naszym życiu. Także e, może codzienne jakieś przerwy, a może co jakiś czas, tłusze przerwy, żeby móc nabrać sił. E, widzimy też i tutaj, że On osobiście jej daje coś, podawał jej po ostatnim rozważaniu Christiana, e, osobiście odczułem e, pewien fragment, jako no, idealnie Bóg mi coś powiedział. E, znowu rozmawiałem z innym bratem, on w ogóle tego nie zauważył. I to jest takie ciekawe, że może ktoś inny odebrał inne, e, inne słowo, że to akurat e, prosto w jego serce. Ale tego, co akurat do mnie było, nie zauważył. To jest... E, e, to jest to samo, co, co tutaj czytamy, że każdy z nas osobiście coś od y, Boaza otrzymuje i to jest coś innego niż co inny, niż ktoś inny. Jest to y, też rzecz taka y, tajemna, Boża, która dzieje się na takim wspólnym y, zgromadzeniu, że to y, sam Panu zdaje, jak chce, komu chce. Jest to też i Tutaj, e, co by już to powiedział, e, że ona w ogóle przyszła. Mogłaby z drugiej strony czuć się niegodna, powiedzieć, no ja, moja bitka w takim stroju nie leję. Nie e, z drugiej strony wiemy, że e, nawet ludzie e, potrzebujący nieraz są bardzo honorowni. I... Choćby nie wiem jak potrzebało, to absolutnie nie przyjdę, nie wezmę. Więc u niej tych dwóch rzeczy nie było. Z jednej strony takiej, tego, że jestem niegodny, a z drugiej strony takiej dumy. Te dwie rzeczy właściwie też i przeszkadzają nam w życiu z Bogiem, bo z jednej strony czujemy się niegodni, Nie będę tego robił Panie, nie pójdę, bo nawet jeśli mi to powiesz, bo jestem tego niegodny. Z drugiej strony możemy powiedzieć, to ja mam to zrobić? Nie. Te dwie rzeczy nam przeszkadzają w życiu z Bogiem i potrzebujemy i tej sprawie się złamać, czy dać się ukształtować przez Pana. I idąc dalej, a może jeszcze jedna rzecz tak przychodzi na myśl, że Pan ją tutaj, no ja tak mówię, Pan Was ją tutaj posila, czy Pan nas posila, kiedy schodzimy się razem. Niektórzy myślą, że jak przyjdą w niedzielę na zgromadzenie, to tak się naładują, że cały tydzień z górki. Ale wiemy, że tak nie jest. Potrzebujemy codziennie nabierać siły, żeby... Mieć siłę przeciwstawiać się czy grzecznym myślom czy pokusom szatana, czy też, żeby świecić. My nie mamy takich akumulatorów, które się załaduje raz na tydzień, albo raz na miesiąc. Potrzebujemy codziennie się doładowywać. Słowo Boże też mówi, bez ustanku się modlić. Nie wystarczy modlić się 5 minut na dzień. Czy może jeszcze mówię? To Martin Luther powiedział kiedyś, że zwykle modli się godzinę dzień rano. Ale ktoś go zapytał, no a jeśli masz dużo pracy, wtedy modli się dwie godziny. Dlatego, że mam świadomość, że będę więcej potrzebował Bożej pomocy. Myślę, że to nas takie zdanie zawstydza, ale też daje nam jakieś wyobrażenie, skąd ten człowiek brał siłę, żeby przeciwstawić się całemu światu. wierszu akurat jest dużo takich szczegółów i ten ostatni jest taki jest też szczegół i najadła się dosyta i jeszcze jej zostało przechodząc do Zbawiciela nie możemy powiedzieć, że po prostu jesteśmy głodni że jesteśmy nienajedzeni to tylko zależy właściwie od nas samych wszystko jest gotowe kochani Wszystko, y, Słowo Boże, może nie jest tylko dla niektórych. I wiemy, że kiedy tak ze szczerym sercem czytamy Słowo Boże i tak, może powiedzieć, jesteśmy nastawieni na słuchanie tego Słowa, czytając je, to wtedy y, po prostu jesteśmy najedzeni. I jeszcze nam zostaje. A to, to, co zostaje, to znaczy, że mamy po prostu udzielić innym. I y, Słowo Boże też i na wielu miejscach pokazuje nam, żebyśmy po prostu to innym udzielali. To znaczy tą radość po prostu, yy, tą radość tego, że żeśmy się najedli, że jesteśmy najedzeni dosyta, aby też było widać u nas, ale żebyśmy też innym o tym mogli opowiedzieć, żebyśmy mogli komuś powiedzieć, zobacz, dzisiaj to zauważyłem, czytając Słowo Boże. Będąc w obecności Pana, widziałem to, a jak Ty to widzisz? I tak dalej. Widzimy, że Słowo Boże e, tak nam wskazuje i zachęca nas do tego, abyśmy się najedli do syta i jeszcze nam zostało. Tak. Ona tak zrobiła i po prostu i miała, e, skorzystała z tej, z tej po prostu łaski Bożej, e, z tej, może być, dobroci błaza i y, nie wymawiała się tutaj y, w ten sposób, że ja nie chcę ale właśnie jeżeli jej serce było skłonne do tego żeby skorzystać z całej tej, może powiedzieć, dobroci Bożej to wtedy po prostu widzimy, że najadła się i jeszcze jej została kochani, kiedy w tym się sprawdza to że kto sieje skąpo to jej skąpo Zbiera. W liście do Galacen jest napisane, że piąty wiersz, 6 rozdział. A czynić dobrze nie ustawajcie, albo i we właściwym czasie rządzić będziemy bez dłużenia. To oczywiście mówi, mówi o przyszłym czasie. że to póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Chodzi mi tutaj o to słowo, że po prostu, że mamy to czynić po prostu i nie ustawać. Żebyśmy właśnie byli w takim nastawieniu, które by nam może wiedzieć, wiemy o tym, że, że może powiedzieć niebo mamy otwarte że wszystko jest przygotowane. Tylko czasami my, którzy jesteśmy tak źle nastawieni może do siebie nawzajem, ale też i Pana uważamy, że On nam wszystkiego nie chce dać, to po prostu to wtedy nie najemy się do syta. A On chce, żebyśmy byli najedzeni do syta. Tak. I to jest dla nas wielką radością i wielkim pokojem, że po prostu przychodząc do Niego na godzinę łamania chleba to zauważamy, że akurat Duch Święty w ten sposób kieruje tym słowem czytanym czy modlitwami, czy pieśniami, że, że to rośnie po prostu coraz wyżej, coraz wyżej i kiedy te serca już są tak, może wiedzieć nasze, może wiedzieć rozgrzane, to wtedy po prostu następuje to, że po prostu że, że właśnie dziękujemy za ten chleb i za to wino Jest to po prostu normalna sytuacja, tak to dzieje po prostu Bóg w ten sposób, że coraz więcej nam powoduje i pokazuje swojego własnego Syna, żebyśmy Go mogli uwielbić. I wiemy, że nie dzieje się to tak od razu, ale jednak potrzebny jest ten czas do tego, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie Jego cierpienia, Jego odrzucenie, Jego poniżenie. I jego, można powiedzieć, całkowite odrzucenie ze strony Boga, kiedy musiał wołać na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I właśnie yy, dla nas jest to taką wspaniałą rzeczą, że powinniśmy być po prostu na, po tym najedzeni. Powinna być w nas, w nas ta radość i żebyśmy mogli z tego właśnie też i innym udzielić. Niebie ja własność mam. 159 Przepiękna mm -hmm. jesteś mą, na serca jest radością, tno. rozłąka, śmierć i już zmucić mm -hmm. nie mm -hmm. będzie mm -hmm. mnie, że zbawionych duszczach cieszą się mm -hmm. Jezus powołał mnie. Zgotował jest ze swą za mnie krew. Przejednał Boży gniew ducha mi swego dał. Mam w nim swój wieczny dział. A więc za Panem świat podąża, własności pielęgnię. Jesteś dla serca ty radością sną, rozłąka, śmierć i już nie będzie mnie rzecz, zbawiony dusz tam, cieszą się.